Anatol Sulik, Podróże z Bogusiem, Kolejna część, Cmentarze Legionistów Polskich. Zbliża się już godzina piętnasta, czyli za jakieś dwie godziny zacznie zapadać zmierzch. Niewiele jednak uda się jeszcze dziś zobaczyć. Postanawiam pokazać najważniejsze miejsca. Zjeżdżamy do wsi Huta Lisowska i jadąc przez Lisowe dojeżdżamy nareszcie do Wołczecka. Tu jest... Przepiękny cmentarzyk w cieniu rosochatych sosan, jak o nim kiedyś pisał sławoj i Felicjan Składkowski. W okresie walk legionów lekarz siódmego pułku piechoty. Tu jest kwatera legionowa. Kwatera urządzona pośrodku cmentarza i ma wygląd alejki idącej od bramy do samego szczytu Pagórka. Białe opaski mogił i krzyże na tle olbrzymich, starych sosen tworzą niesamowity widok. To robi wrażenie, szczególnie jak opowiadam chłopcom o poświęceniu odnowionej kwatery w 2001 roku, gdy tu odbyła się wielka uroczystość. To był wtedy początek tej pracy po odbudowie cmentarzy legionowych, a teraz już jest ich cztery. Jedziemy więc dalej do Lasku Polskiego, w którym jest kolejny cmentarz. Te same białe opaski i krzyże. Wiatr powiewa końcami biało-czerwonych wstążek na krzyżach. W skupieniu kładziemy wieniec i zapalamy kolejne znicze. Sosnowy las coś szemrze wierzchołkami drzew. Dookoła cmentarza widoczne liczne stare okopy, może też i leje po wybuchach pocisków artyleryjskich, którymi Rosjanie zarzucili polski lasek 4 lipca 1916 roku, w dniu rozpoczęcia natarcia. Prowadzę naszą grupkę kilkadziesiąt metrów dalej, piaszczystą, leśną drogą. Z podziwem patrzę na bazaltowy słup stojący między sosnami. Odczytujemy wyryty na nim napis. Polski Lasek Komendant Józef Piłsudski był parokrotnie w lasku polskim wśród oddziałów swej pierwszej brygady kwiecień czerwiec 1916. Wyjaśniam chłopcom, że tu, w polskim lasku, stacjonował piąty pułk piechoty legionów dowodzony przez podpułkownika Leona Berbeckiego. W czasie natarcia rosyjskiego pułk poniósł olbrzymie straty, las dosłownie palił się od ognia rosyjskiej artylerii. Z innej strony cmentarza, nieco dalej w lesie, pokazuje jeszcze mogiłę zbiorową kryjącą szczątki 42 nieznanych legionistów poległych tu w czasie walk. Mogiła też jest ogrodzona dużą betonową opaską i łamanym kamieniem bazaltu. Zapalamy znicze i w milczeniu powracamy do samochodu. Patrząc na zegarek zachęcam do dalszej jazdy, bo czas nam faktycznie zaczyna uciekać. Zajeżdżamy jeszcze do wsi Kostiuchnówka, też miejsca ciężkich walk. Oglądamy budynek szkoły Fundacji Legionów, która była tu otwarta w dalekim 1936 roku na uroczystości dwudziestolecia słynnych walk. Budynek jest opuszczony od kilku lat, wieś ma już inną, nową szkołę, a w tej starej po remoncie ma być w przyszłości otwarte jakieś centrum młodzieżowe dla spotkań młodzieży polskiej i ukraińskiej. Opuszczamy jednak wieś. I zajeżdżamy jeszcze na chwilę na Polską Górę. Jest to obszerne wzniesienie, które zostało tak nazwane przez dowództwo wojsk niemieckich jeszcze późną jesienią 1915 roku ku czci mężnie walczących tu Polaków. Z góry niewiele teraz widać, ponieważ wyrósł tu las. Stoimy na usypanym przez społeczeństwo Wołynia w latach trzydziestych dwudziestego wieku kopcu. Miał to być jeszcze jeden pomnik dla tych, którzy za cenę własnego życia przybliżali dzień odzyskania niepodległości. Zapalamy tu duży znicz i... W ciszy i skupieniu stoimy, pochyliwszy siwiejące głowy, rozważając to wszystko w swoim sercu. Bogu się zaczyna cicho grać na organkach pierwszą brygadę, a my we trzech śpiewamy znane do bólu słowa My pierwsza brygada. Cielecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. Dalej jedziemy już inną drogą przez wsie Wielka Wedmeszka i Cminy. Tu też walczyli legioniści jesienią 1915 roku. Niestety nie ma tu już żadnych pamiątek. Podobno w tej Wedmeszce też dawniej stał bazaltowy słup z napisem, lecz został czy to rozbity, czy może obalony i zasypany ziemią. Trzeba pewnie popytać starszych ludzi, może kiedyś uda się coś ustalić. Cały czas po lewej stronie widzimy olbrzymie wieże chłodnicze rówieńskiej elektrowni jądrowej w Kuzniecowsku. A gdy dojeżdżamy do Cmin, stają się jeszcze większe. Wieś jakby znajduje się w ich cieniu. Niesamowity, a też i srogi widok. Za wsią już jedziemy dłuższy czas polami, czasem trafia się jeszcze jakiś sosnowy zagajnik, droga wyraźnie wspina się pod górę, nareszcie widzimy samochody śmigające tą naszą szosą, z której parę godzin temu zjechaliśmy. Pokazuje chłopcom na jakiś wystający nad poziomem szosy w oddali, czy to kopczyk, czy to wieżyczkę. Wszyscy zastanawiają się, co to może być. Bogus, jednak już nieco orientuje się na Wołyniu, więc przypuszcza, że to pewnie jest kościół w Czartorysku Brawo, Bogusiu, trafiłeś dokładnie, jeszcze jakieś dwa, trzy kilometry i jesteśmy we wsi Po drodze mijamy Kirkut Żydowski, na którym leży kilka poobijanych nagrobków No i wreszcie dojeżdżamy do kościoła jest to ogromna budowla sakralna, która wprost przytłacza swoją wielkością Potężna bryła po dominikańskiego kościoła, który był może jednym z najpiękniejszych zabytków baroku na Wołyniu. Góruje nad całą wsią i okolicą. Niestety nie ma tu katolików, a kościół, czy raczej jego ruina, został oddany na własność cerkwi moskiewskiego patriarchatu. Obecnie trwa remont świątyni. Prawosławni już dobudowali ogromną kopułę nad dachem, co wyraźnie psuje jej wygląd. Teren przykościelny jest ogrodzony potężnym murem złamanego bazaltu, którego pokłady znajdują się za rzeką Styr. No i właśnie ten Styr. Po to tu przecież przyjechaliśmy. Prowadzę chłopaków przez dziedziniec nad urwisko. Za chwilę roztacza się przed nami niezwykła panorama. Wszyscy stają jak wryci. Najpierw cisza i raptem głos zachwytu od niesamowitego wrażenia, które wywołuje, ta ogromna przestrzeń. Stoimy nad doliną rzeki Styr, leniwie meandrującej wśród zielonych łąka. Dalej, przed nami, rozpościerają się nieskończone lasy sosnowe. Gdzieś na prawo, już nad samym widnokręgiem, jeszcze wisi czerwone słońce, zabarwiając kolorem jarzących się węgli, krawędź urwiska i nasze Pełne zachwytu twarze. Naprawdę niesamowite to wszystko. Można tu stać godzinami ciągle patrzeć. To po prostu wprowadza w jakiś zachwyt. Odezwał się nareszcie Zenon, gdy słońce już całkiem skryło się za linią horyzontu. Cóż. — Jedziemy dalej, może tu jeszcze kiedyś wrócimy — powiedział Boguś, zapalając kolejnego papierosa. Był też wyraźnie przejęty i wzruszony tym wszystkim, co nas dziś spotkało. Postanowiłem, nic im nie mówiąc, sprawić jeszcze jedną niespodziankę. Cieszyłem się też, że trafiliśmy tu w odpowiedniej godzinie, że też Pogoda tak niespodziewanie dopisała. Do Maniewicz mamy kilkadziesiąt kilometrów, więc dojedziemy szybko. Natomiast niedaleko od skrętu na Maniewicze znajduje się wieś Okońsk, a w niej unikatowe źródła, słynne na cały Wołyń. Wypada je też za jednym zamachem zobaczyć. — Z Czartoryska wyjechaliśmy już prawie w ciemnościach, bo jeszcze weszliśmy do wiejskiego baru na piwo, żeby trochę odreagować, jak wyraził się Ryszard. Boguś nam trochę zazdrościł, lecz obiecał sobie odbić już po skończeniu jazdy. No i tak mile gwarząc i żartując dojechaliśmy do skrzyżowania, które nazywam najgłówniejszym w naszym obwodzie. Dlaczego? Ano, dlatego, że tu krzyżują się dwie drogi. Jedna idzie z Pińska do Łódzka i dalej na Lwów, a druga od granicy państwa do Kijowa. Chyba wszystko jasne? Hmm. Na skrzyżowaniu szczególnie wieczorem i w nocy często stoją milicjanci z inspekcji drogowej, więc trzeba zachować ostrożność i starać się jechać zgodnie z przepisami drogowymi, bo tu łatwo zarobić mandat. Jednak Boguś jedzie bez zarzutu. Milicjanci nawet nie patrzą na nasz samochód. Zresztą już kogoś tam dopadli i go maglują, jak mówi Boguś. My tymczasem jesteśmy w Okońsku. Podjeżdżamy pod knajpę z białej cegły Stoi tu kilka samochodów Palą się latarnie Zapraszam przyjaciół obejść budynek dookoła I wskazuję na siatkę drucianą Rozpiętą na metalowych słupkach Objaśniam, że to jest tutaj Stoimy nad niewielkim jeziorkiem, które mieni się w ogniach latarni szmaragdowym kolorem. Kilka metrów od brzegu woda niby się gotuje. Nad jej powierzchnią wypięczają się dwa pulsujące grzybki, bo żadne inne słowo tu jakoś nie pasuje. To z impetem wytryskują właśnie te słynne źródła. Jeziorko jest płytkie, i widać piaszczyste dno. Dostrzegamy też jakąś rybę, dosyć dużą... Boguś poleciał do samochodu po latarkę. Za chwilę wraca i zaczyna świecić do wody. Jej kolor teraz nabiera niebieskawej barwy. Faktycznie, w wodzie pływa pstrąg. Są tu hodowane przez gospodarstwo rybne. Podobno woda ze źródeł ma zawsze stałą temperaturę, około 8 stopni Celsjusza. Boguś daje latarkę Ryszardowi i każe świecić na te grzybki wodne, a sam trzaska aparatem fotograficznym. Opowiada w międzyczasie o historii tego źródła jego opis znajduje się w książce Józefa Ignacego Kraszewskiego Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy Co prawda 150 lat temu wybijało się pod ziemi w innym miejscu Według moich obliczeń to źródło przewędrowało około dwóch kilometrów No, może się trochę mylę, ale jednak i tak widok tego cudu przyrody robi wrażenie Mówię też chłopcom, że w tej knajpie można dostać smażonego pstrąga. Z ciekawości tam wchodzimy. Za stolikami siedzi trochę młodzieży, też jakieś typy z ostrzyżonymi na jeża głowami. Zapytuję o smażonego pstrąga. Ładna kelnerka z uśmiechem na twarzy podaje mni, odnajduje więc odpowiednią pozycję i odczytuje Cenę za porcje. Nasze miny natychmiast zrzedły. Nie będę oczywiście nazywać ceny, żeby nie robić reklamy temu zakładowi. Powiem tylko tyle, że Boguś po natychmiastowej kalkulacji doszedł do wniosku, że lepiej zjeść pstrąga w... W Polsce będzie o wiele taniej. Zamówiliśmy jednak po piwie, żeby kelnerka nie straciła całkiem humoru z taką klientelą. No i pojechaliśmy do Maniewicz, do księdza Andrzeja. Obiecał nam, że na kolację będą pielmienie i barszcz ukraiński. Co było dalej, to trzeba opowiadać pewnie jeszcze na kilku stronach, może nawet i nie warto, bo biesiada ciągnęła się do nocy. Zresztą jutro była sobota i można sobie trochę pospać dłużej. Moi przyjaciele zostali przyjaciółmi księdza Andrzeja, co roku go teraz odwiedzają. No i bardzo polubili te strony, bo naprawdę jest tu co zobaczyć i można sobie fajnie i nie odpocząć od tej codziennej krzątaniny, w końcu też i wyciszyć się od zgiełku i być sam na sam z piękną przyrodą Polesia.